I obiecuje nam to Bóg, który jest Bogiem pokoju. Ale może najpierw kilka słów na temat tego, kim jest szatan, diabeł. Po pierwsze jest to istota realna, osobowa, jest to duchowy byt, mający świadomość, istniejący niezależnie. Bardzo wielu ludzi współcześnie nie wierzy w istnienie takiego bytu, nie wierzy w istnienie diabła, szatana. Ja również kiedyś nie wierzyłem. Mówiłem tak, w Boga to jeszcze mogę uwierzyć. bo W zasadzie wierzę, że istnieje jakiś Bóg, ale szatan nie. To są jakieś bajki, to są jakieś średniowieczne legendy, to są wymysły dla prostaczków. W zasadzie my współcześni ludzie nie powinniśmy kompromitować się wiarą w diabła. To są ludowe zabobony. Ale mówiąc i rozumując w ten sposób nie zdawałem sobie sprawy, że neguję Ewangelię Chrystusową. Że sprzeciwiam się słowom Pana, który bardzo wyraźnie mówił, że taki ktoś istnieje, działa, jest obecny i jest naszym głównym przeciwnikiem. Słowo diabolos, satan oznacza przeciwnika. Nie będziemy wchodzić dzisiaj w głębie teologii, jak doszło do tego, że ten anioł stał się aniołem upadłym, ale wiemy, że on jest i działa. I czytamy tutaj, że pod naszymi stopami Bóg chce szybko zeczeć go. Wiecie, to jest obraz absolutnego zwycięstwa. Wyobraź sobie wroga, po którym depczesz. Czy może być jeszcze bardziej wymowny obraz zwycięstwa? To nie jest ktoś, kto się tylko przewrócił i ty patrzysz na niego z daleka. On jest pod twoimi stopami. Dawniej wodzowie, królowie, którzy zdobywali, podbijali królestwa, przyprowadzano do nich podbitych, pokonanych królów, wodzów, generałów, kładziono. Oni klękali, padali na twarz i wtedy zwycięzca kładł swoją stopę na pokonanym. I wszyscy wiwatowali na jego cześć. Wszyscy cieszyli się, a on demonstrował to, że jego wróg jest pod jego stopami. Jeszcze do dzisiaj myśliwi, którzy polują na grubego zwierza w Afryce, na tą afrykańską piątkę, jak ustrzelą kogoś takiego, to na tych zdjęciach, szczególnie tych starszych zdjęciach, widać, jak stoi ze sztucerem i noga jest na głowie lwa czy bawoła. Obraz zwycięstwa. I Bóg takiego ciebie widzi. Bóg widzi ciebie w twoim życiu, w twojej codzienności jako kogoś, pod czymi stopami leży pokonany diabeł. To jest niesamowite. Ten potężny duch, niesamowita moc mam obietnicę, że będzie starty pod naszymi stopami. Ale oczywiście są pewne warunki, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ale jeszcze, na temat szatana już powiedziałem, on niestety istnieje. Ja bym chciał, żeby go nie było, ale on jest. I ma pewne prawo przyzwolenia, aby wpływać i dotykać naszego życia. Nawet Pan Jezus był dotykany przez diabła. Moment kuszenia na pustyni i różne inne momenty, kiedy ludzie inspirowani diabelskimi pomysłami przychodzili do Jezusa. Jezus był dotykany przez diabła, tym bardziej i my będziemy. Diabeł ma, może mieć wpływ na, na nas. I wszystko zależy od stopnia, w jakim otworzymy się na niego i damy mu przyzwolenie na to, aby nad nami panował. To może być od pokusy, której damy odpór lub też ulegniemy, poprzez napełnienie serca czymś, co jest złe, aż do okrutnych, niegodziwych czynów, jakich ten świat jest pełen. Jak objawiają się dzieła diabła w naszym życiu? Gdybym zapytał, czy zmagasz się z diabłem, każdy by powiedział tak. Tak, zmagam się no, z pokusami, słabościami. Posłuchaj, czy są sytuacje, czy grzechy, sprawy, do których wracasz. Wydawało ci się, że jesteś wolny, że masz zwycięstwo, a tutaj znowu to samo. Tak? To jest niewola. To jest niewolenie. To może być nauk, to może być jakieś uzależnienie, to może być jakaś czynność, której nie chcesz wykonywać, a która pojawia się i której nieustannie ulegasz. To może być trwanie w nieprzebaczeniu, w nienawiści. Dzieła diabła objawiają się na przykład w braku pokoju. Bóg jest nazwany w tym wersecie Bogiem pokoju. Jeżeli nie masz pokoju w swoim życiu, to znaczy, że jest to dzieło diabła. Brak radości w życiu, to jest dzieło diabła. Strach, lęk, niewiara, to są dzieła diabła. Przegnębienie, depresja, myśli samobójcze, to są dzieła diabła. Hazard, pornografia, niewierność, to są dzieła diabła, które ludzie pod jego wpływem wykonują. Tych dzieł jest bardzo wiele, ale obojętnie, jakie by one nie były, Syn Boży objawił się na to, aby one były zniweczone. I dziś nie chciałbym się skupić w tym, co mówię, na szatanie, ale chciałbym się skupić na tym, który go pokonał i który nam daje zwycięstwo. I chciałbym się skupić także na Tobie, bo w tej bitwie, w tej wojnie wygranym jest Jezus i wygrany jesteś Ty, a przegranym jest szatan. Możemy czytać o tym na końcu Księgi Objawienia. I cokolwiek by nie robił, jakikolwiek chwytów by nie stosował, jeśli pójdziesz Bożą drogą, jesteś zwycięzcą. Jeśli pójdziesz Bożą drogą, masz absolutne, zagwarantowane i uwaga, szybkie zwycięstwo. I nie chciałbym, żebyśmy sobie wyobrażali, że z szatanem to tak będziemy się zmagać do późnej starości. No i tak jak już pójdziemy do nieba, no to wtedy będziemy całkiem wolni. No tak, wtedy już rzeczywiście, nawet wolny będziesz od swojego ciała. Ale nie o to chodzi. Paweł nie pisał o tym, że szybko umrzecie i dlatego będziecie wolni od wpływu diabła. Paweł pisał o tym, że Bóg zetrze pod waszymi stopami diabła szybko. A w jaki sposób? Czytajmy dalej. Kontekst. Kontekst jest kluczem. Kontekst wypowiedzi jest kluczem. I ten klucz w wierszu 19 mówi tak. Natomiast wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. Co ma posłuszeństwo wspólnego z pokonaniem szatana? Czytajmy dalej. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła. I tutaj zauważamy trzy elementy, trzy myśli, trzy prawdy, wartości, które prowadzą nas do szybkiego starcia szatana pod naszymi stopami. Dzisiaj będę mówić na temat tej pierwszej. Po pierwsze posłuszeństwo, po drugie mądrość, po trzecie, czystość. Posłuszeństwo, mądrość i czystość. To są trzy wartości, które pomagają nam wejść w zwycięstwo nad naszym przeciwnikiem, realizować je, korzystać z nich. Halleluja! Chcemy o tym słuchać? Chcemy w to wchodzić? Dzisiaj coś, czego najmniej lubimy. Posłuszeństwo. Jak słyszymy, masz mi być posłuszny, to bardzo często ale, że jeszcze może kto to mówi. Ale prawie zawsze odzywa się w nas gdzieś tam taka reakcja. No jeszcze czego? A niby dlaczego? A kim ty jesteś? Posłuszeństwo. Nie jest uczeń nadmistrza. Posłuszeństwa musimy się uczyć. Czy wiecie, że Jezus też się uczył posłuszeństwa? Nam się wydaje, że jak On się narodził, to był tak już doskonały, był doskonały, ale... Był również w pełni człowiekiem. To był Syn Boży i Syn Człowieczy. Połączenie dwóch natur w jednej osobie, w jednej postaci. I Jezus jako Syn Człowieczy podlegał wszystkim słabościom ludzkiego ciała. Nie uległ im, ale podlegał. To znaczy miały one wpływ, pokusy, słabości miały wpływ na Niego. I czytamy taki niezwykły fragment w liście do hebrajczyków, w rozdziale 5, wersety 7, 8 i 9. Hebrajczyków rozdział 5, wersety 7 do 9. W dniach swego życia w ciele, mowa o Jezusie, z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I ze względu na pobożność został wysłuchany i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Natomiast uczyniony doskonałem stał się dla wszystkich mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia. Syn Boży nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Uczył się. Jego ludzka natura musiała uczyć się, przyjmować to, co ojciec mu przygotował w planie zbawienia. To było coś nowego dla Jezusa. On w tym uczył się posłuszeństwa. Mówił, ojcze, ja bym nie chciał iść na ten krzyż, ale nie moja, lecz twoja wola. Zgadza się? Ojcze, jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszak nie, co ja chcę, ale co ty chcesz. Nauczył się posłuszeństwa. 30 lat pracował jako zwykły rzemieślnik w Nazarecie, fizycznie. Nie był nikim ważnym dla ludzi w tamtym czasie. W pokorze i cierpliwości uczył się. Przerabiał na własnym czele, co to znaczy ciężko pracować. Odczuwać upał, chłód, głód, zmęczenie. Nauczył się posłuszeństwa. I dlatego dzisiaj Jezus jest Źródłem, słuchaj, jest dla ciebie źródłem mocy i nauki ku posłuszeństwu. I to posłuszeństwo, o którym mówię teraz, o którym czytamy, to jest posłuszeństwo synowi Bożemu. Możesz powiedzieć, Uf, jaka ulga, że tu nie chodzi o człowieka. Nie, nie, zaraz się wyprowadzę z błędu, jeżeli tak pomyślałeś, czy pomyślałeś sobie, bo niestety ludziom też mamy być czasami posłuszni, ale zaczniemy od tego, który jest najważniejszy. Jezus, Syn Boży. Na czym polega wiara w Syna Bożego? Jeżeli czytamy Ewangelię Jana, wiem, że grupa alfa, czy grupa post-alfa przerabia Ewangelię Jana i tam w tej Ewangelii mamy niezwykły fragment, do którego się odniosę, odwołam. To jest koniec rozdziału trzeciego. Jan 3, 36. Czytamy tam w przekładzie Nowego Przymierza. Kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Natomiast kto, tutaj w Wili Warszawskiej mamy, to nie słucha, tak? Kto nie słucha Syna Bożego i możemy mieć wrażenie, że tu chodzi o kogoś, kto nie słyszy w ogóle, nie ma pojęcia, nie słyszał. Nie, tutaj tekst dokładnie mówi, yy, mówi tak, kto odmawia Synowi posłuszeństwa, czyli kto nie jest posłuszny. Widzicie, to jest bardzo ważne sformułowanie, ono zmienia trochę znaczenie, doprecyzowuje to znaczenie. Tak, żeby nikt z nas nie miał wątpliwości. Kto wierzy w Syna, ma życie. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim gniew Boży. Tak więc wiara w Syna Bożego polega na posłuszeństwie. Jeżeli wierzysz, ale nie jesteś posłuszny, twoja wiara jest daremna. Twoja wiara nie ma sensu, albo nawet więcej. Ona ciebie pogrąża. Będzie argumentem w sądzie przeciwko tobie, jeżeli wiedząc, Rozumiejąc, odrzucasz, to wtedy Twój los będzie gorszy, niż gdybyś nigdy nie słyszał. Tak słyszał. Wiara w Syna Bożego polega na posłuszeństwie to jest nadrzędna motywacja. Chcemy być posłuszni Synowi Bożemu, dlatego że On obiecał nam zwycięstwo, zbawienie. Możemy powiedzieć: tak, w porządku, ja to rozumiem. Synowi Bożemu to chcę być uległy, poddany, posłuszny, dla mnie to nie jest problemem, może nie zawsze jestem doskonały, ale okej. Okay. Ale wiecie co? Posłuszeństwo obejmuje wiele dziedzin naszego życia. Od dzieciństwa jesteśmy pod presją wymogów bycia posłusznym. Od najmniejszych lat czy miesięcy naszego życia. Posłuszeństwo rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, pracodawcom, przełożonym posłuszeństwo. Posłuszeństwo wymaga policja drogowa, posłuszeństwo oczekują terapeuci, trenerzy. Posłuszeństwo oczekują też tyrani i dyktatorzy. Musimy zrozumieć, komu warto być posłusznym, od kogo lepiej uciekać. Ale z posłuszeństwem spotykamy się od dzieciństwa do starości. W naszej naturze polskiej podobno jest wrodzony bunt przeciwko uleganiu autorytetom ludzkim. Nie wiem, czy z tym się zgodzicie. Niektórzy komentatorzy historii, historycy twierdzą, że Polska w XVIII wieku straciła niepodległość dlatego, że Polacy, naród, szlachta nie byli w stanie poddać się jednemu wiodącemu autorytetowi, który przeprowadziłby skuteczne reformy państwa. I w związku z tym ci, którzy te państwa, które miały u siebie silną władzę, która wymagała i egzekwowała posłuszeństwo jak carska Rosja, czy cesarskie Prusy, czy cesarska Austria mogły skutecznie Polskę pokonać. To taka historyczna dygresja geopolityczna. Ale chodzi o mechanizm. Powiadamy, w, musi to na, a w Polsce jak to chce. A my chce się powiedzieć. To co nam będą rozkazywać? Co nam będą kazać jacyś? Ja wiem lepiej. 40 na godzinę, to za. To wymyślił tu 40, przecież ja mogę 80, 90 pojechać. Zatrzymali mnie. Panie władzu, przepraszam. No. Nie, nie, nie zauważyłem, no. I później płaczemy i płacimy. Pierwszym aspektem, czy skutkiem posłuszeństwa, dobrze rozumianego, dedykowanego nam przez Boga, jest bezpieczeństwo. Posłuszeństwo daje bezpieczeństwo. Biblia wyznacza nam pewne zasady, granice, pewne reguły, pewne prawdy. Jeżeli w nich się poruszamy, jeżeli w obszarze tych granic żyjemy, jesteśmy bezpieczni. Sam pierwszy, unikaj złego towarzystwa. To przebywa wśród błogosławionych, szczęśliwych, sam jest szczęśliwy i błogosławiony. Nie przebywaj w gronie szyderców, bo staniesz się taki jak on, jak oni. Prosta sprawa, proste rady, posłuszeństwo Synowi Bożemu daje nam bezpieczeństwo. Tak jak zasady ruchu drogowego. Czasami mogą nas kłóć. Ja też czasami, wiecie, jak widzę te 40, myślę sobie, bez sensu. Z ręką na sercu staram się przestrzegać. Staram się. Z akcentem na staram się. Ale gdzieś się we mnie gotuje. I rzeczywiście czasami ta linia ciągła jest nie w tym miejscu, co ja bym chciał, żeby była. No tak bywa. Ale staram się. Bo wiem, że po pierwsze nie spowoduję, nie narażę nikogo, nie spowoduję wypadku, gdy będę przestrzegał tych reguł. Po drugie, jak stróże prawa się zjawią, czy będą stać, To nic mi nie zrobią. W Biblii od początku ludzie spotykają się z pewnymi bożymi ograniczeniami po to, aby czynić ich bezpiecznymi. Pierwszy zakaz, jaki ludzie otrzymali, kto pamięta? Możesz jeść ze wszystkich, drzew wszystko jest twoje, tylko to jedno drzewo, z niego czy nie wolno. No i co? No i wiemy, siedzimy tu dzisiaj. I odczuwamy skutki. Na pustyni, kiedy szli z Egiptu. Król Saul i Amalekici. Takie sztandarowe przykłady. Jak się kończyło nieposłuszeństwo, bunt? Tragicznie. Zawsze się kończyło tragicznie. A więc chcę ci powiedzieć bez ogródek. Bunt i nieposłuszeństwo kończy się tragicznie. I nie marnuj życia na buntowanie się, na nieposłuszeństwo synowie Bożemu. Szkoda twojego cennego życia. Szkoda twojej duszy. Nie marnuj swoich dni. Bądź posłuszny. Tak się też składa, że oprócz autorytetu Pana Jezusa, którego nikt z nas nie ma cienia wątpliwości, żeby podważać. Są też pewne autorytety ludzkie. Z tym już jest gorzej, bo człowieka mamy prawo krytykować, oceniać, tak? I korzystamy z tego prawa, czasami bardzo chętnie. Ale Pismo mówi, aby również być uległym na przykład każdej władzy. Każda władza pochodzi od Boga. Opisane z Rzymian, rozdział 13. Kto się władze sprzeciwia, sprzeciwia się Bożemu postanowieniu, ustanowieniu podatki, przepisy ruchu i inne. Posłuszeństwo. I Bóg ma w tym opodobanie. I wiecie, że tego rodzaju posłuszeństwo podoba się Bogu? Jest to miłe Panu? Kiedy nie słyszę żadnego amen, ani nawet, nawet nie kiwacie głowami, jestem przerażony. Ulga. Częściej możemy słyszeć narzekanie na władzę. To zależy, jaki obóz aktualnie rządzi, jakie my mamy sympatię czy antypatię. Nie ma władzy doskonałej, ale każda pochodzi od Boga. Czasami jest władza, która przeciwko Bogu się buntuje i wtedy mamy prawo, nawet obowiązek, nie poddawać się tej władzy, jeżeli by ona na przykład zabraniała nam głoszenia Ewangelii albo nakazywałaby nam coś, co byłoby sprzeczne z Biblią, ale to już są inne historie. Nie mówimy o ślepym, bezwzględnym posłuszeństwie bo takie posłuszeństwo wymagane jest przez dyktatorów, tyranów, którzy zniewalają całe narody. Nie o tym mówię, ale chciałbym, żebyśmy posłuszeństwo, które zaleca nam Pan Bóg traktowali w kategoriach takiego pozytywnego rozumienia, bardzo pozytywnego rozumienia. Przeczytam jeszcze tylko jeden fragment z psalmu 119 i na tym dzisiaj zakończymy. Myślę, że więcej zostanie wam w pamięci w głowach, jeżeli teraz zakończymy, niż gdybym to ciągnął dalej. Psalm 119 jest niesamowity psalm. Każdy werset tego psalmu poświęcony jest Słowu Bożemu, Bożym rozporządzeniom, zarządzeniom, rozkazom, świadectwom. Czyli to jest psalm zachwytu nad Bożym Słowem, nad Bożym Prawem. Niezwykły, niesamowity psalm. Przy okazji jest najdłuższy ze wszystkich psalmów. Przeczytamy kilka wersetów. Piąty, szósty, 7. Psalm 119, werset 5. Oby moje postępowanie dowodziło przestrzegania Twych ustaw, Wtedy bowiem nie zaznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Jestem Ci wdzięczny z całego serca, gdy poznaję twoje słuszne rozstrzygnięcia. Wiem, że w Biblii Warszawskiej to brzmi troszkę inaczej, ale to nam poszerza zrozumienie. Kochani, jestem wdzięczny Bogu za Jego Słowo, za te ograniczenia rozporządzenia. One dają mi życie. Boże, dziękuję Ci za to, że nakładasz na mnie ograniczenia. Wytyczasz mi granice, wskazujesz mi miejsca, do których nie powinienem się udawać. Wersety 14, 15, 16. Cieszę się z drogi wytyczonej przez Twe postanowienia. Tak, jak, z... Co tam jest w warszawskich? Tu też. Z wielkiego bogactwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z nas był, miał wielkie bogactwo. Ja w swoim życiu sobie nie... Przy... Poza tym, że żonę pojąłem. Amen. Amen. I dzieci się narodziły. które są bogactwem, ale bardzo kosztownym. <grywa> nie przypominam sobie momentów, żebym miał jakieś wielkie bogactwo typu trzy walizki dolarów na przykład. Bardzo bym chciał, no ale nie mam. Ale wyobrażam sobie, że gdybym miał, gdybym na przykład wygrał tego miliona przysł przysłowiowego, tak? Myślę, że moja radość podniosłaby mnie pod sufit. Hmm. Myślę, że nie przestałabym pół nocy rozmyślając nad tym, jak teraz te pieniądze zachować, żeby rodzina ich za szybko nie wydała. Oni zawsze mają świetne pomysły. Błyskawiczne. Ja jeszcze nie wiem, nie zdążę się obrócić, a już są plany. Cieszę się z drogi wytyczonej przez twoje postanowienia tak, jak z wielkiego bogactwa. Powiedz mi, czy Słowo Boże podnosi cię pod sufit? Z radości, że masz je. Czy ono podnosi Cię pod sufit, gdy je czytasz? I gdy ono mówi, nie rób tego, czy też się radujesz, czy mówisz, oj, a może troszeczkę? Wielkie bogactwo. Ono podnosi mnie w górę. A Bóg pokoju szybko, rychło zetrze szatana pod twoimi stopami. Ale kiedy? Przez posłuszeństwo. A posłuszeństwo przychodzi wtedy, gdy kochamy Boże Słowo i chcemy Nim żyć. Chcemy je wypełniać, nie jest ono narzuconym homontem, jarzmem, w które wchodzimy, jest nam ciężko, ale zaciskamy zęby, no bo przecież jestem chrześcijaninem, tu, nie wypada wierzgać. Kochani, musimy zmieniać swoje podejście do Słowa Bożego, to musi być nasza największa radość. To, że czytam słowo, słuchajcie, są kraje, w których za posiadanie tej księgi można stracić głowę to nie są żarty, można iść na długie lata do obozu koncentracyjnego, można stracić dom, rodzinę i zdrowie, za posiadanie tej księgi. A my mamy przykład taki i taki i taki. Czy to nas cieszy? Czytałem historię o prześladowanych chrześcijanach, którzy przepisywali ręcznie kartki z Biblii, gdzieś po kryjomu, chowali je w bibułkach, w łagrach Syberii, w Chinach. Historie, które nie mieszczą nam się w głowach. Umiłowali Słowo Boże i umiłowanie Słowa Bożego sprawiało, że byli są pełni radości, mimo prześladowań, okrutnych sytuacji. Jak z wielkiego bogactwa. Idźmy dalej. Piętnasty. Pragnę rozmyślać o Twoich poleceniach, rozważać Twoje ścieżki. Rozsmakowuję się w Twoich ustawach. Aleluja, nie zapominam Twojego słowa. Rozsmakowuję się. Wczoraj rozsmakowywałem się. Miałem zejść dwa kawałki. Byłem bliżej dwóch placków niż dwóch kawałków, ale to nie była moja wina. To było tak dobre. Dlaczego miałem sobie odmawiać? Jacek, to jest twoja wina. Jeszcze Gosi, Basi Mariusza. Rozsmakowujesz. Tak często, wiecie, my tak suchą krągę duchową gdzieś tam suchara sobie rzucamy. Tak dla spokoju sumienia. Mamy potem siły? Ile zjesz, tyle masz siły. Jak bardzo się rozsmakowujemy, tak później to w nas działa. Ten aromat się rozchodzi. Kiedy Pizza jest dobrze przyprawiona, jakaś cebulka, papryczka, czosnek. To kiedy z kimś rozmawiasz po godzinie albo nawet na drugi dzień, szczególnie po czosnku, to laboratorium twojego rozmówcy dokładnie wie, co jadłeś. Ale kiedy jesteś rozsmakowany w Słowie Bożym, ono ciebie przepełnia, twój rozmówca też to poczuje. Dla niektórych będzie to woń śmierci ku śmierci, ale dla niektórych będzie to woń życia ku życiu ale nie po sucharze, nie po batoniku. Rozsmakowuje się. Wielkie bogactwo. Rozsmakowuje się. Nie zapominam Twojego słowa. Werset 20. Moja dusza, trzymajcie mnie, omdlewa, tęskniąc do Twych rozstrzygnięć. Jak to jest w Brytyjce? Omdlewa. Kto z nas kiedyś zemdlał? Albo miałeś zakręcił Ci się w głowie? Zdarza się. Dusza omdlewa. Czy jesteśmy w takiej desperacji, żeby omdlewać z tęsknoty za Słowem Bożym? Czy woli mnie filmik na YouTubie sobie obejrzeć? Albo cokolwiek innego? Czwarty werset. Tak, Twoje postanowienia są moją rozkoszą, są moimi doradcami. Hallelujah. Posłuszeństwo daje nam coś niesamowitego. Posłuszeństwo sprawia, że jesteśmy ubogaceni. Jesteśmy pełni radości. Jesteśmy pełni smaku. Jesteśmy zaspokojeni i nasyceni. A Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopy. Niech łaska Pana naszego Jezusa towarzyszy wszystkim waszym poczynaniom. Amen.